Kapela. Chciałem wam e, przeczytać taki tekst, który opowiada właściwie, nie, nie wiem do końca o czym, ale opowiada, opowiada mniej więcej o tym, o e, akcji, w której wziąłem udział na działce. Przez prze czter, cztery dni mieszkałem na, na e, ogródkach działkowych w, w, ramach, w, w ramach tego, że przynos, że, że, że tam swoją działalność Galeria Leguern. Le Jakoś tak wyszło, wyszło że, że, że, że, że ja tam zamieszkałem. No i ten tekst opowiada o tym, więc nie będę wam więcej opowiadał, tylko przeczytam swoją historię życia na działce. 3 sierpnia 2009, 12.23 Dziś pierwszy dzień na działce. Miał być wczoraj, ale nie był, więc będzie dziś. Co trochę, nie, co trochę mi nie pasuje, bo zanim wszystko się zacznie, muszę się stawić w sali 475 o godzinie 13.30, aby zostać skazanym. I mam tylko nadzieję, że sala znajduje się tam, gdzie myślę, bo skoro już doprowadziłem do sytuacji, że mogę popatrzeć, jak jestem skazywany, to nie chciałbym tego stracić. Choć jednocześnie brzuch mnie boli, co być może świadczy, że wolałbym w ogóle nie być skazywanym. No ale to już nie ode mnie zależy biorę udział w tych sytuacjach, jestem ich częścią, żeby nie powiedzieć, że twórcą, a można by tak powiedzieć, bo gdyby nie ja, one w ogóle by nie zaistniały, a jednocześnie byłbym jak najdalsze odbrania za nie odpowiedzialności. One ze mnie są, ale nie są mną, to poniekąd oczywiste, bo one są sytuacjami, a ja człowiekiem, a jednak... Choć się z nimi nie identyfikuję, to robi to za mnie świat. Jak powiedzieć, że umywamy ręce? Czym umyć ręce, żeby się z tego wyplątać? Dlaczego jest to kwas siarkowy? No to jednak te sytuacje nie są aż tak uciążliwe. Ciągle jednak pozostaje wątpliwość, dlaczego jestem ich częścią, skoro tego nie chcę. Odpowiedź brzmi, nigdy nie wierzyłem, że one zaistnieją. Co mi za tym pozostaje? Bo właśnie to, co robię, zdać się rację, wytłumaczyć się ze wszystkiego, oddać sobie sprawiedliwość. Godzina 14.17 no i stało się. Zostałem skazany prawomocnym, chyba, wyrokiem, a raczej mój sprzeciw od wyroku nakazowego został wycofany, to znaczy ja go wycofałem i teraz będę musiał zapłacić 2,5 tysiąca, kiedyś zapłacę. Tymczasem jadę pod rotundę spotkać się z Martą Desku i Orgą Andrynowską, która będzie mieszkać na działce. Jeśli, jeśli, jeśli jeszcze nie zmieniła zdanie, a mogła, bo to pomysł dość bezsensowny, choć mój, a może właśnie dlatego. 14.55 Olga napisała, że nie zdąży na 15.15, 15, czy pasuje mi na 16.00. Prawie wszystko nam pasuje, choć nic nie może zlikwidować uczucia dyskomfortu, więc spoko. Jednocześnie zadzwoniła Marta, żebyśmy się spotkali o 15.15, 15, bo ma nowe pomysły i chce o nich pogadać. Cieszę się, bo może w końcu to wszystko nabierze jakiegoś sensu. 16.14 Olga się spóźnia, a nowe pomysły Marty okazały się być przemyśleniami, czyli de facto wątpliwościami. Chyba oboje wyobrażamy sobie to, ba to bardziej estetycznie niż Olga, która chciałaby. 17.19. Musiałem przestać pisać, bo przyszła Olga i trzeba było iść do galerii. W każdym razie chodzi o to, że Olga chciała tam robić dużo rzeczy. Tak przynajmniej to wyglądało, gdy rozmawialiśmy z nią wczoraj, bo dziś okazało się, że Olga właściwie w ogóle tego nie widzi. Pisze to stojąc w tramwaju, raz po raz spoglądając na cycki siedzącej przed pod, pod, mną dziewczyny. Właśnie kichnęła. Olga... Yy. Tego nie widzi, a my też mamy wątpliwości, co stawia całą akcję pod znakiem zapytania. W jednak okazało się, że Justyna Kowalska, która robi moje wiersze, wierzy w ten projekt, a ponieważ jest tak, że ja raczej w ogóle w nic nie wierzę, więc wystarczy mi wiara innych. Postanowiłem zatem wziąć odpowiedzialność. W końcu był to mój pomysł i samemu zamieszkać na działce. Aktualnie jadę po rzeczy. 18.05. Jadę na działkę, gdzie czeka na mnie Marta. A przynajmniej powinna czekać, bo tak się umówiliśmy Ciągle się boję, że zgubię klucze, które mam w kieszeni. Zaczynam myśleć, czy od początku wszystkiego tak nie ustawiłem, żeby to, żebym to ja tam zamieszkał nie ma żadnego powodu, dla którego moje tam mieszkanie miałoby by mieć więcej sensu niż mieszkanie tam Olgi. A jednak, gdy podjąłem decyzję, że to zrobię, zacząłem myśleć, że to jednak ma sens. Czy dlatego, że teraz tu ja jestem bohaterem sytuacji, czy może raczej dlatego, że o ile wcześniej zrzucałem trud mieszkanie na działce, na Olgę, teraz podjąłem go sam, co czyni sytuację czystszą. Mój pomysł, ja muszę to zrobić. Zresztą piszę o tym, jak gdyby to było coś strasznego, a przecież w istocie spędzę parę dni mieszkając w fajnym miejscu. jeśli będzie z tego sztuka, jak dobrze pójdzie. 20.40. Jesteśmy na działce i nie muszę już pisać w notesiku, który zresztą specjalnie w tym celu zakupiłem, tylko na komputerze, co jest znacznie przyjemniejsze i ręce tak nie cierpią. Nie pisałem ręcznie już dłuższy czas, więc mięśnie im zwiatczały i paluszki nie bolą, gdy to robię dłużej niż 2 minuty. No ale teraz już nie muszę, bo tu jest prąd i wziąłem sobie laptopa, co prawda trochę się boję, że ktoś mi go ukradnie, gdy pójdę na zakupy. Ale może nie. Może znajdę mu jakąś sprytną skrytkę. Zresztą odkryłem w domu wzmacniacz i głośniki, więc skoro one psotywały, to laptop może też nie zginie. Oczywiście boję się mojego laptopa, choć jak na przyzwoitego pisarza przystało, robią mi się backupy. Tylko, że robią mi się, gdy jestem podłączony do internetu i co prawda mam internet przez komórkę, więc zaraz wejdę na Facebooka. Ale nie wiem, czy w tym... Yy, w czasie akurat zabrały się backupy. Jeszcze nawet jak się zrobił, to przecież ciągle kochał mój komputer i nie chciałbym go stracić. No ale skoro już zostałem działkowym pustelnikiem, muszę liczyć się z taką ewentualnością. Nic, to materialne, nie jest ważne. 4 sierpnia 2009, godzina 1.41. Wszyscy już poszli, a ja próbuję pracować, choć jestem trochę pijany. Mata pojechała na chłodną. Olgę, ale nie to, co miała tu mieszkać, tylko inne, odprowadziłem do domu. Olga, ta, co miała tu mieszkać, pojechała z Dorotą, tam gdzie mieszka, skoro nie mieszka tutaj. 10:26. Wstałem i żyję, ale, ale nikt chyba nie oczekiwał innego rozwoju wypadków. Ściła mi się jakaś gwiazdeczka w rodzaju Lindej Lohan, która urodziła psa w swoich ustach, to znaczy nie ona urodziła, tylko suka u... Tylko suka urodziła szczenię w jej ustach to, to był mały pies, więc wzięła go do buzi Kiedy rodziła i właściwie śniła, właściwie śniła mi się nie ona Tylko taka jakby pudorkowa relacja z tych wydarzeń To znaczy miałem w śnie wrażenie, że gdzieś o tym czytałem Ale nie byłem do końca, do, do końca pewien czy na pewno Choć pamiętałem wszystko dość dokładnie Na tym niby pudorku była też przytoczona wypowiedź jakiegoś lekarza Który twierdził, że gwiazda nie powinna tego robić Bo mogła pomyśleć, że to jaszczurka I, i, i, i udławić się tym psem nie sama bohaterka tłumaczyła, że zrobiła to, bo chciała, żeby jej pies, a właściwie suka, miała najbardziej komfortowe warunki porodu. A słyszała, że najlepiej jest to w środowisku wodnym. W ogóle dziwne, że to pamiętam, bo rzadko pamiętam swoje sny. Chciałem jeszcze trochę napisać o wczoraj, bo tak się złożyło, że mój pustelniczy wieczór zamienił się w małą imprezę z wódką i dziewczynami, więc się upiłem i właściwie nie miało... Dla mnie znaczenia, gdzie idę spać. Trochę się zastanawiam, czy w ogóle będzie kiedykolwiek będę kiedykolwiek miał tu okazję pójść spać trzeźwe, jeśli nie, to czy, to czy to doświadczenie w ogóle będzie doświadczeniem czegoś innego poza tym, że, jeśli się, że jak się upiję i mam miejsce, gdzie mogę spać, to idę tam spać. 11.16. No i pojawił się pierwszy problem. Poczułem, że należałoby zrobić kupę, ale w Toju. Bo w krzakach chyba nie wypada. Będzie ciężko. 1139 trzydzieści dziewięć. Nad głową mi ptaki. Ktoś sobie skrobiał w gałęziach drzewa drzewa jest to niepokojące. Ptaki to takie większe robaki, których też jest dużo, jak ślimaki bez skorupek, które ciągle się tu zdeptuje, albo ze skorupkami, wtedy słychać chrzęst z muszli. Fui. 1621 byłem w sklepie i kupiłem różne rzeczy które wydawały mi się pasować do obecnej sytuacji jak papier toaletowy, kajzerki topiony czy masmix są to rzeczy, których zazwyczaj nie kupuję poza papierem toaletowym ale teraz nie jest zazwyczaj bo zazwyczaj nie mieszkam na działce, więc sobie folguję. przyjechała też Agata, szefowa galerii przyniosła kolejne rzeczy niezbędne na, na działce jak spray i spirale przeciwko komarom. zbiera nam też zupę z soczewicy babci Zosi, kimkolwiek jest babcia Zosia ale teraz już pojechała, a majta poszła spać na trawie więc mogę za zapisać te wydarzenia czy może nie tyle wydarzenia, co fakty? Zdążyłem też prawie skończyć miasto permutacji Grega Egana, totalny science fiction dla najdów, w którym właśnie dochodzi do kontaktu ludzi unieśmietnionych w wirtualnym świecie z cywilizacją rozrodzoną w innym wirtualnym, wirtualnym świecie. Właściwie nie dochodzi, nie rozumiem do końca dlaczego, ale wszystko w tej książce ma jakieś skomplikowane uzasadnienia, które nie zawsze są dla mnie zrozumiałe, ale pojażają swoją precyzyjnością więc wierzę, że tak właśnie musi być. Wczoraj natomiast skończyłem Pałac Ostrogowskich, Tomasza Piątka, o nim z pewnych, z pewnych względów zamierzam napisać gdzie indziej, więc nie będę pisał o nim tutaj. Ale mogę opisać te względy, a polegają one na tym, że Piątek do mnie zadzwonił z pewnych względów, o których pisać, pisać nie będę tu, ani pewnie nigdzie indziej. A potem natknąłem się na jego książkę w mojej lokalnej bibliotece, więc postanowiłem ją przeczytać. Sugar on brow, Overdrive speeches and deadlines to make, drumming commitments like cats in a sack. Telephone burning a purposeful gate. When out of the doorway, the tentacle stretch of a song that I know, and the world moves in slow mo. To my head like the first cigarette of the day And it's you and it's May And we're sleeping through the day And I'm five years ago And three thousand miles away Do I have in the street like a sleepwalking walking teenager, no And I dealt with this years ago I took a hammer to every memento But image on image like beads on a rosary move through my head as the music takes hold And the signal hits, I can work till I break But I love the bones of you that I will Never escape, and it's you, and it's me, and we're sleeping through the day, and now five years ago. 146. Poznaliśmy pana wiceprezesa, chyba, ogródków działkowych, ponad przez 25 lat prowadził dyskoteki, ale teraz woli chill out, co jak uważa, nawet bardziej się sprawdzi tutaj. A sprawdzi się, bo ma w sobotę razem z galerią robić potęcówkę dla działkowiczów. Byliśmy na spacerze po ogródkach i znalazłem kosmiczne okulary, to znaczy nie są naprawdę kosmiczne, tylko trochę tak wyglądają, jakby mógł w nich chodzić ktoś ze 5 sierpnia 2009, godzina 10.42. Wczoraj natomiast odwiedził mnie Wojtek z Pauliną. Przyszli ja właściwie przyjechali na rowerach, choć może nie powinienem tego pisać, bo nigdy nie wiadomo, czy nie przeczyta tego jakiś policjant. W samym jeżdżeniu na rowerach nie ma nic złego, ale oni wypili u mnie piwo, potem na, na tychże rowerach wrócili, w czym też nie ma nic złego, chyba że się jest policjantem i nic nas tak nie bawi jak prześladowanie dobrych obywateli, którym zdarzały się drobne wykroczenia, które zrozumiałby każdy normalny człowiek, ale już nie policjant czy strażnik miejski, choć w tym miejscu ktoś mógłby zauważyć, że nie jestem sprawiedliwy a zaledwie wywlekam swoje traumy lecz nie po to właśnie zostaję się pustelnikiem. W każdym razie Zanim Wojtek z Polino pojechali, pojawiła się Olga, ale nie ta, która miała tu mieszkać, tylko inna, która mieszkała tu niedaleko, w związku z czym myślę, żeby się do niej wybrać dzisiaj na kąpiel, bo choć przy mnie być bejem, to jednak bym się umył, a może nawet skorzystał z WC, co mogłoby mi oszczędzić korzystania z Toy co również byłoby miłe. Przyjechała z dziennikiem, taka gazeta, w, którą, w, w którym zostałem wybrany na jeden z symboli młodego pokolenia, obok Masłowski i żółt co mnie średnio kręci, ale również całkiem niedaleko Jana Pawła tego Jana Pawła, co już mnie całkiem łechce, ale mniejsza z tym. Olga przyszła i obejrzeliśmy film Lancelot Dilak*, który ściągnąłem bo w innym filmie -E czyli and Shandy, A and Bull Story. Bohaterka, która bardzo mi się spodobała, opowiadała, że jestem taka scena, gdzie dwaj faceci przez bardzo długi czas okładają się mieczami po zbrojach. Jest to tak, to jak po, taka potężna metafora losu ludzkiego. Tylko, że w mojej wersji filmu nie było tej sceny, a przynajmniej jej nie zauważyłem, a Olga też jej nie zauważyła, więc chyba jej po prostu nie było. Do kwestii tego, czego nie ma. Natomiast jeśli chodzi o to, co jest, to jest kolejny poranek. śpiewają ptaki. Wojtek, gdy zobaczył mój domy powiedział, że nie mógłby to mieszkać, bo dostał paranoi. I to jakoś nie przyszło do głowy, zacząłem nad tym myśleć. I rzeczywiście, gdy obudziłem się około 4 rano, miałem dziwne uczucie, że ktoś się skrada. słychać jakieś kroki. Na pewno ktoś tu jest. Nikogo chyba nie było. A Przynajmniej niczego poza standardowymi odgłosami lasu, czy raczej ogródka pracowniczego. To sobie dość szybko zracjonalizowałem. Poszedłem spać. Aby się obudzić z pytaniem na ustach, czy spanie do 11 jest lewicowe czy prawicowe? prawda obudziłem się z, z tym pytaniem o 8, ale potem spałem prawie do 11. Czy chodzenie do pracy jest prawicowe czy lewicowe? A jeszcze mieszkanie na działku jest prawicowe czy lewicowe? A potem, gdy już się trochę bardziej wybudziłem, pomyślałem, że to chyba nie jest wcale takie ważne, choć osobiście uważam, że spanie nie niechodzenie do pracy i mieszkanie na działce jest lewicowe nawet mógłbym podać na to argumenty to nie jest to aż, aż tak, takie ważne żeby chciało mi się to robić aktualnie chce mi się zrobić siku więc muszę odłożyć laptopa i wyjść na dwór co znaczy na pole, a właściwie na ogródek i oblać jakieś krzaki ciepłym strunieniem noczu 14.14 udało mi się umyć, zrobić kupę i wrócić przed deszczem, który teraz właśnie pada więc musiałem błyskawicznie zawinąć się ze wszystkimi przyległościami do domku w którym teraz siedzę na leżaku z widokiem przez otwarte drzwi na deszcz 16.53 Dać przestał padać, a ja napisałem tekst o Tomaszu Piątku Teraz muszę jeszcze napisać tekst o Natalii Julii Nowak I będę mógł na powrót oddać się działkowaniu i 11.10 Coś jeszcze wczoraj pisałem a Nawet całkiem sporo, a dziś, dziś widzę, że tego nie ma Wczoraj ja pewnie wszystko zapisywałem Ale może jednak nie, skoro tego nie ma Ale w takim razie powinien był to zapisać Automatycznie mój open office Dziwny, ale to pewnie dlatego, że poszedłem siedzieć Z laptopem pod drzewem i pozwoliłem się komputerowi wyładować i wyłączyć, więc może w takich sytuacjach nie zapisuję wszystkiego automatycznie. W każdym razie chodziło o to, że wczoraj przyszło mi spędzić naprawdę samotny wieczór. Majta Zagatów pojechała około dziewiątej, a dłuższego czasu kopił deszcz, więc zwinąłem cały sprzęt do domku, ale ledwie, ledwie poszły. Deszcz przestał padać, a godzina była przecież ciągle wczesna, więc zdecydowałem się znowu wyjść na zewnątrz z leżakiem, kocją komputerem. I tak, tak, tak, tak tam siedziałem, dopóki ten ostatni się nie wyłączył. Te dwa pierwsze na szczęście zazwyczaj nie, nie doprowadzają do tego rodzaju przepięknych niespodzianek. Jednak w naturze komputera mieści się niestety to, że się wyłącza. Noc jednak nie była całkiem samotna, bo najpierw odpisałem na maila, potem gadałem trochę na Facebooku, a na koniec obejrzałem odcinek serialu w bojach. To już jedenasty odcinek, więc zdążyłem się za zaprzyjaźnić z bohaterami, którzy są skądinąd sympatyczni, przynajmniej niektórzy, bo nie, nie może tak być, żeby wszyscy byli sympatyczni i poszedłem spać. Ale to też nie okazało się być końcem, bo o czwartej rano dostałem smsa od koleżanki, który mnie zbudził z przyjemnego snu, którego to jeszcze nie pamiętam, ale występowała w nim liczba 5 oraz gazeta zwięta w Rudonik. SMS głosił zwoł nowinę. Okropnie się upiłam i okropnie rozczarowałam. Chciałbym umrzeć, ale pewnie przeżyję i zadzwonię Ty, Jeśli się zgodzisz, to cię odwiedzę. Mam nadzieję, że ty masz się lepiej. Rzeczywiście miałem się chyba lepiej, choć obudzony nie byłem tego wcale taki pewien. Teraz jednak jest już piękny poranek, świeci słońce, więc czeka czas wstawać z łóżka, co też mniejszym czynie. 12.54 Na śniadanie zadam jajko sadzone, chleb wiejski z masłem, serem, brie i pomidorem. a Potem jeszcze dosłodziłem się czekoladą i kisielem. Chyba czas umyć zęby, bo ciągle mi się odbija jajkiem. Pogadzi z powodu słońca na działkach populacja znacząco wzrosła. Radośnie chalczą kosiajki, a spryskiwacze idą w ruch. 16.48 Majta kręciła, jak kąpałem się w spyskiwaczu i smarowałem olejkiem do opalania, a potem zapytała, czy jestem lwem. Powiedziałem, że nie, co ją ucieszyło. Dobrze, że nie jesteś lwem, bo wtedy byłbyś naprawdę podwójnym egocentrykiem. A tak jestem tylko podwójnym egocentrykiem, zapytałem. A tak jesteś tylko podwójnym egocentrykiem. Ale nie powiedziała tego, żeby mnie obrazić, tylko tak po prostu. 18.11. Słońce powoli zachodzi, a znajomy powoli powinni się zjawić. Piwo już się chłodzi w wiadrze. 7 sierpnia 2009, 1144. Znajomi przychodzili i wychodzili, a ja, jak ten klucznik nie tam i z powrotem, otwierając i zamykając furtkę i rozdeptując kolejne ślimaki. biła się z tego wszystkiego impreza, to znaczy nie z rozdeptanych ślimaków, tylko z przychodzących i wychodzących ludzi, a gdy w końcu wszyscy poszli i zostaliśmy z Orgosami, to uznaliśmy, że nie pójdziemy spać, tylko będziemy kończyć wódkę i słuchać cypress a. a jednak poszliśmy spać, jak zamkliśmy za sobą drzwi od środka, okazało się, że nie potrafimy otworzyć zamka i wyjść z domku a potrzebowałem się, się dostać na siku, więc wyszedłem przez okno, ale potem sprawdziłem, co z drzwiami, ale ciągle nie chciały się otworzyć. W końcu poddaliśmy się i poszliśmy spać, ale gdy rano się obudziliśmy, okazało się, że zamek można otworzyć bez problemu. 12.25. Więc otworzyliśmy i to trochę pomogło, ale niestety nie, nie nabyły głowy i kacem. 17.58. Jestem już w domu, od jakiegoś czasu zresztą. Wziąłem kąpiel w wannie, zrobiłem kupę dwa razy, wypiłem niepokowego leczca, Byłem przespać się na hamaku na balkonie, jestem prawie zdatny do życia. Trochę myślę o tym, że gdybym próbował wytłumaczyć siostrze, dlaczego, dlaczego mieszkam na działce, nie brzmiało to zbyt rozsądnie. Co nie zmienia, że mieszkało mi się tam całkiem przyjemnie i mógłbym być, mógłbym być dziełem sztuki przez dłuższy czas, gdyby nie tylko pewne drobne niewygody, na których to się wszystko opieje, a które sprawiają, że nie można być dziełem sztuki dłużej niż tylko jakiś czas. Koniec. So I'm there Charging around with a juggernaut brow Overdrive speeches and deadlines to make Drumming commitments like cats in a sack Telephone burn a purposeful gate When out of the doorway the tentacle stretch Of a song that I know in the world moves in slow-mo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 Tu znowu Jaśka Jaś Pomyślałem, że przeczytam jeszcze początek powieści, która pewnie wejdzie w grudniu nakładem krytyki politycznej. Powieść nazywa się Janusz Chrystus, Chrystus przez Samocha i opowiada dzieje pewnego młodzieńca, który siedzi w domu. Jest do tej książki takie motto z książki innej o Zaburo, takiego japończyka pod ten Futbol Emanen. Motto brzmi: śpi, śpi świat nie istnieje. Rozdział pierwszy, w którym poznajemy głównego bohatera, jego mieszkanie oraz jego dziewczynę. Otworzyłem szafkę i wyjąłem z niej szklankę. Właściwie prawą ręką otworzyłem niebieskie, drewniane drzwi szafki, pociągając za pozłocany metalowy uchwyt i wyjąłem z niej szklankę koloru przezroczystego. Wyjąłem szklankę, postawiłem na blacie i nalałem do niej wody. Filtrowanej wody, wprost z filtrującego wodę z banka, który od pewnego już czasu trzymałem za lewej dłoni. Napiłem się wody, bo byłem spragniony. Woda była smaczna, smakowała jak woda choć była to chyba bardziej słodka, nie bardziej słodka niż woda, ale bardziej słodka niż woda mineralna, którą zazwyczaj piję. Nie wiem, dlaczego wam to mówię. Widocznie komuś muszę, widocznie jest we mnie coś, co każe mi mówić, a wam pozostaje ola niewinnych ofiar. Nie bójcie się, to też może być to i miła. Gdy nabiłem się wody, poczułem się dziwnie zmęczony, a może smutny, lecz przede wszystkim niespokojny. Postanowiłem, że muszę zadzwonić do Matyldy. Matylda to koleżanka, do której dzwonię, gdy czuję się niespokojny. Jest jeszcze Łucja, do której dzwonię, gdy czuję się szczęśliwy, a jest Aldona, do której dzwonię, kiedy nie wiem, co czuję są jeszcze inne, do nich wysyłam najlej i smsy ale to inna historia, właściwie inne historie sprzeczne z tą, którą tu zamier to zamierzam wam zamierzam wam właśnie opow opowiedzieć więc oni, to znaczy o nich nie usłyszycie to znaczy nie, przeczyta nie przeczytacie, to znaczy może jeszcze kiedyś przeczytacie bo ta książka, którą właśnie czytacie nieprawdopodobnie nie jest jedną książką na świecie zresztą pewnie już czytaliście jakieś książki więc znacie niektóre z tych historii ale znowu to inna historia, więc piszę o tym tylko dlatego, żebyście mieli wiadomość, że poza tą historią są jeszcze inne, o których nie wiecie, o których byście może nigdy się, być może nigdy się nie dowiecie. Ale równie dobrze możecie o nich wiedzieć więcej niż ja. Postanowiłem zadzwonić do Matyldy i tak to już zrobiłem. Kazała mi pójść na spacer i powiedziałem, że pójdę, ale nie Zamiast tego poszedłem spać. Śniła mi się Julia Hartwig. Mówiła, że podoba jej się moja książka. Jest taka paradoksalna. Był tam, był tam też pewien młody człowiek o wyglądzie prawicowca, który oporczywie nie chciał się z nią zgodzić. Twierdził, że moja książka to zbiór z, z, bzdur i tania, tania prowokacja obliczona na wywołanie skandalu. Czułem, że ma rację, ale nie mogłem się z nim zgodzić. W tej w jego tonie było coś nazbyt agresywnego, coś irracjonalnie konserwatywnego. Całym sercem byłem po scenie Julii. A potem się obudziłem, usiadłem na kanapie, na której wcześniej leżałem, łokcie oparłem na kolanach, by móc głowę skryć w dłoniach. Staszliwie spałem w dzień, potem trudno było mi dojść do siebie. tu gdy nie spałem też. Może dlatego, że nie wiedziałem kim jestem, albo dlatego, że widziałem o sobie zbyt dużo sprzecznych rzeczy. Zamiast się nad tym zastanawiać, poszedłem zrobić sobie herbatę do czajnika na wodę, wody, uważając, by nie zlewać po bokach. Nie było to łatwe, gdyż konstrukcja czajnika sprzyjała rozpryskiwaniu się do koła wlewanych do niego cieczy. Nie wlewał do niego inne ciecze niż woda, ale gdyby, gdybym to robił, sytuacja wyglądałaby zapewne podobnie. Tak przypuszczałem. O ile wolno by było mi wyciągać takie dale, tak daleko idące wnioski. Czasami czułem się, jakby nie wolno by mi było wyciągać tak, takich daleko idących wniosków, ani nawet żadnych innych. Każdy wniosek opominiać w twoich przekonaniach, sprawia, że jesteś mniej otwarty, na to co może się zdarzyć. Chciałem być otwarty, starałem się nie, nie wyciągać wniosków, a jednak one rodziły się nieustannie, jakby samoczynnie. Dajcie nam szczegół, a wyciągniemy z nich ogólne prawa wołały. W międzyczasie woda zdążyła się zagotować nie wybrałem z półki herbaty czarną Air Grey Spam do kubka zalałem Większość liści spokojnie spoczęła na dnie Ale kilka nieswojnych ciągle pływało pływać na powierzchni Przez chwilę stałem się je zatopić łóżeczką, Ale później doszedłem do wniosku O nie, zadam im szansy Dałem parę chwil później Na powierzchni znajdowały się już tylko gałązki po, Przez sekundę miałem ich otę wyłowić Ale ostrożnie uznałem, że może, mogę sobie pływać Że mogło sobie pływać Pani w radiu mówiła do pana Zbigniewa: To panie jest wspaniały, panie Zbigniewie, i żałowałem, że nie mówi tak do mnie. Nie żebym był wspaniały, ale zawsze ktoś mógłby tak do mnie mówić, a robić inne przyjemne rzeczy pod warunkiem bycia wyposażony w niezbędną urodę oraz pewne funkcje życiowe. Nie zależy mi na komplementach pewnych od obiektów podbawionych funkcji życiowych, więc z ich strony można się również spodziewać pewnych przyjemności, jeśli tylko się do tego odpowiednio zabrać. Taka na przykład szklanka może być źródłem milionów niebiańskich prawej rozkoszy, jeśli tylko właściwie do niej podejść. Jeśli tylko wyjąć się z szafki i używać z czułością Z gotową przerwę herbatą udałem się na kanapę Skąd mógłbym z przyglądać się mojemu domostwu Mojemu skromnemu domostwu Składającemu się, się z białych ścian Oddzielających mnie od reszty świata W sposób bezpośredni A mebli z IKEA Łączących mnie z resztą w sposób pośredni przy Poprzez innych ludzi Którzy także je posiadali Listki parzyły się we wrzątku, a ja myślałem, jak to się stało, że znalazłem się właśnie tutaj i czy już zawsze tak będzie. Na pewno nie. Ale na dziś dzień nie mogłem mieć na specjalne zmiany, zresztą, co miałoby z nich wynikać. Dlaczego sądzę sąd, że zmiany miałyby być na lepsze? Nie ma żadnego powodu, lecz nie przeszkadza mi myśleć. Pewnie nic nie przeszkadza mi myśleć. Czy całe to myślenie kiedyś mnie zabije, o ile wcześniej nie umie na coś innego. Najlepiej no ja przypomina mi o stygnącej prawie herbacie. Sięgam w kierunku dłonią, ale temperatura okazuje się być wciąż nieodpowiednia. Nie łatwo trafić w odpowiednią temperaturę herbaty. Najpierw długo jest zbyt gorące, z kolei potem błyskawicznie stygnie, a jednak trzeba próbować. Czekając na właściwą chwilę zbrałem się za lektury. Świadomość to kamień, majka sołtysika, o otwórczości i życiu Michała Charmańskiego. Niestety Sołtysik jest niepoprawnym grafomanem na szczęście pracowitym. Czyli to książkę nieznośną, ale pożyteczną, pozwala stawiać śmiałe przypuszczenia. Czy jest możliwe, aby pisarz, wybierając się na randkę, nie bójmy się tego słowa, do Marysi Sprawiczowej w towie po janie, jej kwiaty świśnięte moment wcześniej z grobu jej słownego męża? A może jedynie wydawało, mi się, wydawało się tak wrogą nastawionym świadkom? Czy jest coś, co zabrania wręczać w dołom kwiaty z grobów jej mężów? Zapewne tak, całkiem użyć wie, że tak. Ja zwaliłem się szerzej na kanapie analizując tę okoliczność, ale nie doszedłem do żadnych wniosków. Jak już mówiłem, wnioski nie są moją najlepszą sceną, ale ich nieustanne wyciąganie jest jedną z nich. Wyciągać wnioski i umrzeć zawieść rozumowanie i żyć. Wstałem z kanapy, aby przejść się przed mieszkaniu i tam, tam jest powrotem. Uważnie stawiając kroki zatoczyłem kilka kółek wzdłuż ścian. Wyjrzałem nawet przez okno. Lubiłem wyglądać przez okno, gdyż widok się za nim ścielący napełniał mnie przekonaniem o bogactwie i równorodności świata. Inni ludzie istnieją i jest to jakaś pociecha. Budują domy, a w jest to pociecha pozwalająca myśleć, że samemu również można by coś zbudować, jeśli tylko właściwie się do tego zabrać. Rozmyślenia to sprowadziły mnie z powrotem na kanapę i kazałem pomyśleć, że, że można by wyjść z domu. Skoro świat istnieje, to, to być może ja też mogę. W tym celu należałoby do kogoś zadzwonić, albo przynajmniej wysuć sms -a. Potrzeżalność myśli i czynności, na jaką zostałem skazany przez swoich stwórców, raz po raz zaskakiwa zaskakiwała mnie samego. Chodzenie spać i wstawanie, chodzenie spać i wstawanie, jedzenie i wydalanie, jedzenie i Ile trzeba zjeść, by móc to wydalić, ile, ile spać by trzeba było wstać. Jak zachować świadomość autonomiczności w tym mikro mikrokosmosie jednakowości? Nie wiedziałam. powodem do kuchni, w kolejnie opatrznym poczucie ładujący się telefon. Akran wypełniony tylko cyframi oznaczającymi godzinę i datę wskazywał na brak nowych wiadomości chciałem powiedzieć komuś, nazywam się Janusz Chrystus, przyszedłem, przyszedłem tutaj, aby was zbawić, ale nie wiedziałem komu. Ten przekaz nie pasował do żadnej z moich standardowych koleżanek. Ktoś mógłby spytać, jeśli jesteś tak hej do przodu, to zbaw najpierw samego siebie. I byłoby to słuszne pytanie, w odpowiedzi, na które przyszłoby mi spłonąć i ukryć twarz w dłoniach, w zdziwieniu, dlaczego sam o tym wcześniej nie pomyślałem. Tak naprawdę to pomyślałem, tylko nie wymyśliłem, jak to zrobić. Ach, i z panem Zbigniewem to też nie było do końca prawda. W istocie, moje zdziwienie tym zdaniem było spowodowane niezdrowym, niecy, niezrozumiałym entuzjazmem, wyraźnie słyszalnym w głosie pani z radia. Pan Zbigniew nie, nie zrobił nic tak wspaniałego, żeby się tym do tego stopnia zachwycać. Czy ludzie zupełnie już powariowali? Umiaru, żądam umiaru. Zachwycajmy się tylko tym, co godne jest zachwytu, ganimy to, co zasługuje na nagany. Albo na odwrót, w końcu nie wyszedłem z domu. Ale za to wieczorem odwiedziła mnie siostrę. Zasiedliśmy przy stole w kuchni, pogązaliśmy się w milczeniu, jakbyśmy na coś czekali. Przyniosła kole w puszkach, po puszce dla każdego. Napiliśmy się. Zapytała, co słychać. Jakby naprawdę ją to interesowało. Zacząłem robić moją siostrę, odkąd zrozumiałem, że interesuje się rzeczami, którymi nie interesuje się nikt inny. Co słychać zapytałem sam siebie, jakby naprawdę mnie to, jakby naprawdę mnie to interesowało. Niewiele powiedziałem. Aha, odrzekła i się jego puszkę Koli, którą przed chwilą postawiła na stole i wzięła kolejnego łyka. A poza tym zapytała? I poza tym też niewiele odpowiedziałem, jakbym, jakbym znał odpowiedź. Też to, to dobrze, zauważyła filozoficznie. Też tak myślę, zgodziłem się chętnie. W kolejnej najbardziej lubię pierwszy łyk, tak to jak uderza do głowy, potem można by ją właściwie wyrzucić, powiedziałem po dłuższej chwili milczenia. To trochę jak palenie, zauważyła siostra, która paliła, więc posiadała odpowiednie kompetencje do wygłoszenia, wygłoszenia tego rodzaju opinii. A trochę nie, powiedziałem, żeby coś powiedzieć. Pogadaliśmy jeszcze trochę, potem poszło z zgnęcony umieściłem śmietniku, z którego dochodziły słodki odwój świadczące, że już wkrótce muszę udać się do garażu, aby tam zutylizować odpadki. Bardzo lubiłem chodzić do garażu, ut utylizować tam odpadki. Sweet. Been given joy and pain, no suffering in vain. I found a moment to experience in time. I look around. We've got so much to find Look around Look around We've got so much to find It's through me, but I'm still no one, and you're not a star What do you care? Been thinking about you, and there's no rest. Should I still love you? Still see you in bed, but I'm playing with myself. What do you care when the other man are far, far better? All the things you got All the things you need Who you bought you cigarettes Who brought the company To come and see you, honey. I've been thinking about you So how can you sleep These people aren't your friends They're paid to kiss your feet They don't know what I know Why should you care when I'm not there? with myself, why do you care when I'm not there? Malaika Malaika Rojo i y angu...